Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny, myślę, że jak zwykle dosyć różnorodny odcinek przeglądu komiksowego. Przeglądu, który zacznę od jednej z gorętszych premier z mojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o komiksowo, czyli od albumu zatytułowanego Nie tylko Biały Rycerz. Jest to najnowszy komiks z uniwersum Białego Rycerza stworzonego przez Shona Murphy'ego i w tymże albumie dostajemy 8 zeszytów głównej serii zatytułowanej po angielsku Batman Beyond the White Knight oraz zeszytówkę, w ramach e, takich mini historii z uniwersum e, mieliśmy chociażby taką opowieść o Wiktorze Frizie w e, klątwie Białego Rycerza. Tutaj dostajemy dwuzeszytówkę poświęconą Red Hoodowi w ramach serii Batman White Knight Presents Red Hood. I to ma sens, bo tak jak w przypadku Victora Freeza, tak tutaj ta krótka historia o Red Hoodie jest dosyć mocno zintegrowana z główną opowieścią. Dlaczego mówię, że to jest z mojej perspektywy dosyć gorąca premiera? Otóż ja jestem naprawdę dużym fanem uniwersum stworzonego przez Shona Murphy'ego. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o komiks superbohaterski to głównie tutaj mam na myśli też oczywiście Marvela, którego czytam najwięcej, ale także biorąc pod uwagę historii, którym się zdarza czytać o Batmanie w ram wydawane w ramach Black Label, no to mam wrażenie, że Batman Biały Rycerz to jest uniwersum, które w dosyć ciekawy sposób bawi się znanymi wątkami, motywami z innych ikonicznych komiksów o Batmanie. Prezentując je nieco w inny sposób, nieco przestawiając akcenty, dając konkretnym postaciom nieco inne motywacje, nieco inny background. No i tak jak w pierwszym albumie z tego worka głównym antagonistą był Joker, Jack Nap Napier, w drugim albumie mieliśmy historię z przeszłości Bruce'a Wayne'a i Gotham i tam mieliśmy wariacje na temat Azraela i konfliktu z Azraelem. Tak w tym komiksie, jak możecie się zapewne domyślać co nieco po tytule oryginalnym, Mamy wariacje na temat wątków, motywów, które może, możecie, mogą niektórzy z Was kojarzyć z serialu animowanego Batman Beyond. Przy czym ja od razu muszę podkreślić, że pomimo tego, że jest to produkcja dla wielu kultowa, pewnie nie mniej niż The Animated Series, ja tego serialu w zasadzie nie znam w ogóle. Wiem, że rozgrywa się gdzieś tam w przyszłości. Bruce Wayne jest podstarzałym już gościem. A tak naprawdę w stroju futurystycznym Batmana biega niejaki Terry McGuinness i to jest wszystko w zasadzie co wiem o, o tym serialu, także ja nie będę odnosił się do tego jak ten komiks radzi sobie z implementacją pewnych motywów znanych właśnie z serialu tutaj mogę was odesłać chociażby do podcastu z Groty Nietoperza, gdzie w jednym z wcześniejszych odcinków chłopaki o tym między innymi też opowiedział. Ja tylko będę mówił ze swojej perspektywy, czyli człowieka, który zapoznał się z komiksem, no i zna wcześniejsze albumy z tego uniwersum. I co istotne, żeby przedstawić chociaż pokrótce fabułę tego tomu, no będę musiał wejść w mikrospoilery do wcześniejszych wydarzeń, a i tutaj też będę musiał zdradzić przynajmniej jedno rozwiązanie fabularne, które się pojawia na samym początku komiksu, ale w mojej ocenie jest na tyle istotne w kontekście całej opowieści, że chciałbym je tutaj wyróżnić, bo sam ten motyw myślę, że nie popsuje wam zabawy, a nada pewnego kontekstu całej mojej tutaj opowieści o tym albumie jak wypada historia. Zaczynamy kilkanaście lat, bodajże 12 lat po wydarzeniach z klątwy Białego Rycerza. Jeżeli czytaliście komiks, to wiecie, jeżeli nie czytaliście albo zapomnieliście, on kończył się tym, że Bruce Wayne oddawał się w ręce sprawiedliwości i w tej chwili widzimy jak Bruce siedzi w więzieniu, a jednocześnie mamy zaprezentowanego młodego chłopaka, Terego McInnesa, jego pracodawcę jak i Derek Powers, były współpracownik Wayne'ów, nasyła na willę Batmana, tak żeby wykraść stamtąd specjalny, taki właśnie futurystyczny bat Kostium, no, i to jest już inne Gotham niż to, które znaliśmy właśnie z wcześniejszych wydarzeń. Tutaj władze w mieście, jeżeli chodzi o porządek, przyjęło GTO, czyli Gotham Terrorist Suppression, bodajże tak ta organizacja się nazywa. Tutaj jednym z wiodących dowódców jest Dick Grayson. To no i to jest jednostka, która. Została dozbrojona, wyposażona w najnowsze gadżety i to oni w tej chwili pilnują porządku. No ale kiedy do Wayne'a dochodzi informacja na temat tego, że właśnie jego kostium został skradziony, a jednocześnie widzimy, kiedy od Harley Quinn ucieka z domu jej młodociana córka, no to Wayne postanawia uciec z więzienia i pokrzyżować plany dereka Powersa, oczywiście rozwiązać zagadkę o co mu tak naprawdę chodzi i uporządkować pewne sprawy. No i teraz tak, powiedziałem, że będę musiał zdradzić pewne rozwiązanie fabularne, które tutaj jest dosyć istotne, i chodzi mianowicie o to, że pierwszy zeszyt kończy się nam dużym twistem tak jak powiedziałem, Joker w tej wizji Shona Murphy'ego został na pewnym etapie całej tej historii zastrzelony, nie żyje i nagle po ucieczce Brusa z więzienia okazuje się, że Joker mu się objawia Jack Napier mu się objawia i dowiadujemy się, że Joker w pewnych okolicznościach wszczepił Brusowi taki programming, taką swoistą sztuczną inteligencję, swoją sztuczną inteligencję Jokerową, napierową, która ma w pewnych okolicznościach właśnie Wayne'owi pomóc, no i to jest szalenie istotny motyw, no bo ten komiks to jest historia, która w mojej ocenie przede wszystkim stoi postaciami, rozwojem postaci, relacjami pomiędzy postaciami i dialogami. I między innymi to jest pokłosie tej przyznam dość karkołomnej decyzji, bo myślę, że tak jak ja wam o tym powiedziałem, to brzmi naprawdę absurdalnie i ja bym pewnie też zareagował parsknąwszy, tak jak pewnie część z was zareagowała na taką wizję, że Wayne chodzi z jakąś sztuczną inteligencją Jokerową, którego zresztą to Jokera widzi jako, jako pewnego awatara i z którym cały czas rozmawia, ale to jest patent, który działa fantastycznie, bo te postaci jakby mają niesamowitą chemię. Wiecie, to są postaci trochę przyjaciele, trochę wrogowie i Murphy korzysta z różnego rodzaju interakcji, które pomiędzy tymi postaciami zostały wykreowane we wcześniejszych tomach, ale także no, bawi się pewnymi naszymi oczekiwaniami, więc ten Batman i Joker, czy Bruce, Wayne i Joker, bo w zasadzie tutaj on przez większość czasu odcina się od postaci, od figury Batmana, no to zachowują się trochę jak takie no, niedopasowane małżeństwo, a do tego ta relacja na linii Bruce-Jack jest o tyle interesująca, no że oboje funkcjonują w pewnej relacji z Harley Quinn i ten bardzo specyficzny trójkąt to jest no w zasadzie główna oś tej historii. I to może być pewna wada, jeżeli oczekujecie większej ilości nawiązań do właśnie Batman Beyond, no bo z tego co się orientuję to tam raczej tą wiodącą postacią był Terry McGuinness, który tutaj oczywiście ma także rolę do odegrania, ale absolutnie nie jest to postać pierwszoplanowa. Wspomniałem, że ten komiks stoi postaciami i to, co szalenie mi się podoba w tym albumie, to to, że to tak naprawdę, tak jak jest to historia gdzieś tam detektywistyczna i to jest komik, komiks akcji, w którym śledzimy Bruce'a Wayne'a, który no, próbuje rozgryć zagadkę związaną z Derekiem Powersem, terem McGinnisem i próbuje pokrzyżować mu plany, to w dużej mierze jest to komiks o y, pogodzeniu się Bruce Wayna z samym sobą, z Batmanem, z Batrodziną i po układaniu sobie skomplikowanych stosunków w obrębie Bat rodziny. No bo tutaj mamy szereg zaszłości. Mamy oczywiście Jasona Todda i Bruce'a Wayna, którzy no mają bardzo skomplikowane stosunki jeszcze z przeszłości. No bo tutaj ten, te pewne wątki, które możecie kojarzyć, z, ze śmierci w rodzinie także w uniwersum Białego Rycerza się pojawiają mamy Duke'a Tomasa, który no, trochę się popsztykał z Dickiem Graysonem w, w kontekście kierunku, który obrało GTO. Mamy Dicka Graysona, który także poprztykał się co nieco z Barbarą Gordon, także na tle właśnie tego jak funkcjonuje GTO i policja. Mamy cały, te, cały ten zastęp postaci gdzieś tam w stosunku do Bruce'a Wayne'a każdy z nich ma też jakieś tam swoje zaszłości. Mamy wątek jeszcze nowej Robin. To jest taka postać mongolskiej chyba zapaśniczki, która zostaje wprowadzona właśnie w tej dwuzeszytówce z Red Hoodem i ona ma bardzo fajną relację z Jasonem Toddem, czy w tym przypadku z Red Hoodem. Już tak trzymajmy się tej nomenklatury, którą tutaj y, y, twórcy stosują i y, to, ta duża, nie czarujmy się już bad rodzinka, ta ilość tych postaci, które Sean Murphy wprowadzał nam w ramach tej historii, ona w tej chwili procentuje właśnie skomplikowaniem tych relacji, dobrym prowadzeniem tych relacji, bardzo dobrymi dialogami i naprawdę to jest motor napędowy tej historii. To jest to, co powoduje, że ja bawiłem się jak prosię, bo Barbara Potrafi niesamowicie dociąć Waynowi czy Dikowi Graysonowi. Naprawdę świetną relację ma Jason Todd z nową Robin i tutaj ja bym mógł długo wymieniać bo w zasadzie każdy z tych wątków zasługuje na chwilę uwagi bo no świetnie jest poprowadzona relacja Harley Quinn i Brusa Wayne'a mamy dosyć ciekawie te zasygnalizowany wątek dzieciaków Harley także tutaj jest naprawdę sporo dobra a do tego okazuje się, że ta intryga prowadzi nas pod dosyć fajny taki cliffhanger, oczywiście cliffhanger w tym że to jest pewien lep na przyszłość. My tutaj dostajemy taką wyraźną sugestię, że być może Sean Murphy będzie chciał rozwijać uniwersum Mrocznego, mrocznego Rycerza poszerzając je nieco także o kolejne postaci kojarzone z uniwersum DC. No i to jest bardzo ciekawy zabieg. Ja bawiłem się na tym komiksie przednio, on jest i wizualnie, i scenariuszowo naprawdę bardzo dobry. Tak jak poczytałem sobie recenzję, to mam wrażenie, że ogólnie ta seria to jest trochę... Komik z gatunku albo pokochasz, albo znienawidzisz, część fanów bardzo mocno konstatuje to, co Murphy tutaj robi. Ja to kupuję, jeżeli czytaliście któryś z wcześniejszych albumów i Wam się to spodobało, to myślę, że po nie tylko Białego Rycerza sięgajcie śmiało, dlatego że uważam, że to jest chyba najlepszy album z tego worka. Tym bardziej, że tutaj oprócz tych wszystkich zalet scenariuszowych mamy świetne rysunki i dużo zabaw takich... Z tłami, z formą. Nie wiem, czy Murphy trochę nie nadużywa tych zabiegów, ale tutaj bardzo często mamy w cieniowaniu, czy w pewnych ujęciach, w pewnym prowadzeniu kadrów takie nakreślenie dwoistości pewnej, tych, tych pewnych postaci, no bo w zasadzie, wiecie, my mamy do czynienia z rodziną, czyli wszystkie te postaci funkcjonują trochę w wersji kostiumowej i w wersji swojej standardowej takiej cywilnej, że się tak wyrażę no i tutaj Murphy zdecydował się na zabawę właśnie taką formalną z cieniowaniem którą możemy dzięki której możemy śledzić właśnie i, i oglądać także wizualną stronę tej dwoistości postaci i to też jest taki bardzo fajny smaczek no i tak jak mówię, przede wszystkim ta historia też jest ładnie obudowana tą ciekawą dwuzeszytówką Tutaj, jeżeli ja dobrze pamiętam, Murphy tylko odpowiada za pomysł. Clay McCormack pisał te, tę historię, a rysowali ją Simone Dimeo i George Kambadias i ona ma zupełnie inne rysunki, zupełnie inny feeling, bo to jest taka historia street Revel bardzo mocno, ale ona podbudowuje właśnie relacje Jasona i, i Robin i to też jest super, bo dzięki temu moment, w którym te postaci wchodzą na scenę w głównej historii, no to robi dużo lepsze wrażenie. Moim zdaniem naprawdę świetny komiks, super bohaterski i polecam. Drugi komiks, o którym dzisiaj wam opowiem, to drugi tom Domu Szeptów zatytułowany Ananse. Czyli to jest komiks kolejny z uniwersum Santmana ze scenariuszem Nalo Hopkins i to jest komiks, o którym ja już Wam opowiadałem, konkretnie o pierwszym tomie. Tutaj za scenariusz odpowiada Nalo Hopkins i Dan Waters. I ten drugi tom kontynuuje nam wątki z domu szeptów. Ja nie będę jakby się powtarzał w stosunku do tego, co mówiłem na temat pierwszego tomu, Krótko, żeby zasygnalizować, żeby was zahaczyć gdzieś tam w kontekście. Mamy całe uniwersum Sandmana, które jest zapew zapełnione w tej chwili różnymi opowieściami właśnie z tego świata, ale bez postaci Morfeusza czy Sandmana, bo to już Morfeusza w tym świecie nie ma. Dobra, nie będziemy w to wchodzić, miałem w to nie wchodzić. I to jest opowieść, która bardzo mocno czerpie z kultury, z tradycji karaibskiej, ze względu na to, że tutaj tym głównym bóstwem, które funkcjonuje właśnie w śnieniu, w pewien sposób jest bogini. Erzuli. No i w tym pierwszym tomie doszło do wielu różnych wydarzeń, których konkluzją było to, że bogini Erzuli wraz ze swoją barką z domem szeptów utknęła w śnieniu, a na ziemi zaczęła się panoszyć jakaś dziwna choroba rozpętana przez jej bratanka, której objawem było między innymi to, że część ludzi no, jakby nie miała duszy, a co za tym no, nic nie czuła, nie miała jakby żadnej empatii w sobie. No i my podejmujemy w zasadzie historię w momencie w tym, w którym się zakończyła w pierwszym tomie. Bogini Erzuli tutaj próbuje się wyrwać ze śnienia, a konkretnie ma jeden plan, jeden cel, a mianowicie chce uratować swojego męża, który został w pewien sposób zintegrowany, ten duch jej męża został zintegrowany z jej barką. No i istnieje niestety spore niebezpieczeństwo, że zostanie jego ciało zintegrowane z tą barką na zawsze. No i tutaj Erzuli ma pewien plan, decyduje się sięgnąć po pomoc Koryntczyka, w postaci świetnej, znanej, świetnie znanej z uniwersum Sandmana, który ma ją doprowadzić do Kwaka Ananse, wielkiego pająka snującego opowieści, łasego na opowieści, który no, ma naszej bogini pomóc, a do tego tu się dzieje jeszcze mnóstwo różnych rzeczy, no bo to ten, Ta historia jest taką opowieścią bardzo mocno szkatułkową, bardzo mocno zatomizowaną i ja przyznam się szczerze, że mając no, trochę rozbratu z tą serią, bo ja do tego drugiego tomu siadłem po kilku miesiącach po lekturze pierwszego, to początkowo miałem spore problemy, aby się w tym wszystkim połapać. Dlatego, że tak jak mówię, tych wątków jest dużo i one czasem są prowadzone w taki sposób, że się ucinają, wchodzą nowe historie, to już widać na, na samym początku, kiedy z jednej strony śledzimy Erzuli i jej drużynę, całą na barce. Śledzimy nasze ziemskie bohaterki, które poznaliśmy w pierwszym tomie, które właśnie no, tutaj, gdzieś tam będą szukały swojej duszy i to śledzimy te wydarzenia, które się dzieją na ziemi, a do tego już na samym początku dostajemy jakąś dziwaczną opowieść, jakiś taki koszmar, historię o tym, jak pewnego razu na ziemi z tego Nizowego wszystkie zwierzęta zaczęły mieć takie jakby ludzkie, zbolałe oczy i do czego to doprowadziło na ziemi. Ta historia sama w sobie moim zdaniem jest super w swojej dziwaczności. To jest naprawdę taka mała horrorowa perełka w tym tomie, no ale ona bardzo mocno rozbija też główną fabułę, no bo tak naprawdę suma sumarum to w sumie jest żaden spoiler, okazuje się, że to jest koszmar, który snuł Koryntczyk tutaj w śnie pewnej kobiety, a mówię, że historia jest szkatułkowa, dlatego że to spotkanie z tym pająkiem Ananse doprowadza do pojedynku pomiędzy Erzuli i Ananse na Opowieści, i my będziemy widzieli, właśnie jak oni naprzemiennie będą snuli swoje historie, jak te historie będą się splatały z wydarzeniami, które widzieliśmy w pierwszym tomie, jak będą kontynuowały niejako wydarzenia, które śledzimy tutaj. No i to doprowadzi do pewnego przesilenia. I e, tak jak mówię, ja czułem się nieco zagubiony w lekturze tego tomu e, przez jego konstrukcję, przez to jak cała ta historia jest prowadzona. E, ja nawet e, próbowałem sobie e, po lekturze już dojść, czy tutaj na przykład wątek e, ten ziemski, tych, tych, tej dziwnej choroby na ziemi, czy on już się w zasadzie zakończył, czy nie. Nadal nie mam pewności, będę musiał sięgnąć po trzeci to i się przekonać, bo po prostu właśnie tutaj niektóre wątki z tej historii są prowadzone w ten sposób, że one się pojawiają na chwilę, później są czymś przecięte, później się znowu pojawiają, później znikają i w zasadzie to mówię, nie wiem na ile tutaj to jest wszystko dobrze spłętowane, ale to mówiąc ta główna historia jest ciekawa i dobrze poprowadzona. Ja się na niej naprawdę nieźle bawiłem. Ona ogólnie jest dosyć mocno, mam wrażenie, taka horrorowa, dziwaczna. Tutaj naprawdę te niektóre historie, niektóre opowieści no, są takie mocno utrzymane w klimatach grozy pewnej dziwaczności, no. Też nie może być inaczej, skoro mamy do czynienia ze światem snów, a także ze światem koszmarów, no bo właśnie Koryntczyk tutaj jest jedną z postaci, która wychodzi na pierwszy plan. Ponownie mamy eksplorację wątków związanych z wiarą w bóstwa, z tym na ile, że tak powiem ta wiara w bóstwa jest czymś, co daje bóstwom siłę, na ile te bóstwa w pewien sposób odwdzięczałem się swoim wyznawcom, mamy tutaj także pociągnięte pewnych wątków i motywów znanych z uniwersum Sandmana, jak na przykład nie wiem, jakieś lektury, książki, historie, które zostały napisane tylko w śnie także jest tego sporo i ogólnie, tak jak mówię ja z jednej strony czuję pewne zagubienie ale wydaje mi się, że to jest dosyć interesująca historia i czuję się zachęcony żeby sięgnąć po trzeci ton, trzeci ton, który zresztą będzie chyba zamknięciem całej tej miniserii, tej opowieści jestem ciekawy do czego nas to wszystko doprowadzi przy czym ja cały czas mając za sobą te dwa tomy yy, właśnie yy, z tej serii Dom Szeptów i Konstantina, będę muszę nadrobić drugi tom Konstantina z, też z uniwersum Sandmana. Ja cały czas niespecjalnie rozumiem w ogóle ideę tego uniwersum Sandmana, bo mam wrażenie, że te historie równie dobrze by mogły się dziać poza właśnie tym uniwersum, tych nawiązań. Mam wrażenie, że jest na tyle niewiele i one na Tyle są generyczne, że tutaj by można było sobie poradzić bez tego stempelka Sandmana na okładce, no ale cóż, pewnie DC uznało, że po prostu lepiej będzie się to sprzedawało właśnie w takiej formie. No, nie mnie to oceniać, póki co to co czytałem jest dosyć interesujące, więc być może te pozostałe serie też dają radę. Rysunki są zbliżone do tego, co widzieliśmy w pierwszym tomie. One są specyficzne, ale ja je kupuję. Ta, ta kolorystyka, taka żywa, no, dla mnie jest dobrym wyborem, no bo tutaj właśnie mówię, mamy dużo tych karaibskich klimatów, więc to, że trzymamy się właśnie takiej żywej kolorystyki, to idealnie tutaj pasuje i współgra. I mogę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli wam się ten pierwszy tom z serii Dom Szeptów spodobał, potem możecie sięgnąć śmiało. Jeżeli ten pierwszy tom was nie przekonał, to myślę, że ten absolutnie też tego waszego zdania nie zmieni. No i ode mnie na ten temat to by było tyle. I na koniec biorę się za komiks polski zatytułowany Wounded Skradzione Lata i jest to komiks Mikołaja z Jest to twórca, który z tego co widzę to w zasadzie ma na, na swoim koncie tylko dwa albumy właśnie z tej serii Wounded. Ja na razie dorobiłem się pierwszego, który został wydany oryginalnie w 2017 roku i się z nim zapoznałem. Na pewno potem drugi także sięgnę. I co ciekawe Wounded to jest komiks, który jest westernem. No i to jest na pewno trochę zaskakujące, no bo mamy polskiego scenarzystę, polskiego rysownika, który sięga po opowieść westernową. I teraz tak, zacznę od wydania i od warstwy graficznej, bo to wydanie prezentuje się naprawdę godnie to jest album dosyć krótki bo sama historia ma tutaj 54 strony i w zasadzie nie ma specjalnie dodatków poza koncept a, a, takimi artami okładek, y, które możemy sobie zobaczyć w pomniejszonym formacie, ale sam komiks jest wydany właśnie w powiększonym formacie, w, z twardą okładką y, i dzięki temu czyta się go bardzo dobrze. Styl spionka y, jest... Y, Mam wrażenie, że dobrze pasująco do tej historii. On jest trochę kreskówkowy, ale on się stara być szczegółowy, stara się zapełnić nam te wszystkie kadry takim, taką estetyką westernową, różnymi gadżetami westernowymi. I to powoduje w zestawieniu też z taką brudno-piaskową, brudno-brązową, żółtą kolorystyką, że ten klimat westernowy w tej warstwie wizualnie jest w tej warstwie wizualnej jest wyczuwalny i pod tym kątem mi to grało oczywiście jak na western przystało mamy tutaj trochę pojedynków, strzelanin jakiś bijatyk i spionek też całkiem nieźle sobie radzi z pokazywaniem ruchu z jednej strony mam wrażenie że te rysunki są dosyć statyczne to się trochę ogląda jak on by rysował stop klatki nie, ja nie miałem poczucia takiej jakiejś dużej dynamiki, tak jak w niektórych komiksach udaje się to oddać, że my czujemy ruch, tylko, tylko bardziej miałem poczucie właśnie takiej pewnej skokowości ale jest to na tyle kompetentnie zrobione, że absolutnie mi tutaj nie przeszkadzało i, i to działa pod tym kątem fabularnie można powiedzieć że jest to Historia archetypiczna, jeżeli chodzi o western. Gdzieś na dzikim zachodzie, na farmie, na uboczu żyje sobie pewna rodzina i zjawia się tajemniczy jeździec. W tym miejscu okazuje się, że on będzie miał pewną sprawę do ojca rodziny i to co się wydarzy właśnie w tym domu no, zapoczątkuje pewną serię wydarzeń pełnych przemocy, bo to jest historia o zemście, o pewnych porachunkach stricte takich powiedziałbym rodem z westernu. I dla mnie to działa. Ja jestem fanem westernu. Od dzieciaka oglądałem westernów mnóstwo i naprawdę bardzo lubię ten gatunek. I pomimo tego, że oglądam go obecnie niezbyt wiele, to nadal darzy go sentymentem. I mam wrażenie, że Wounded powstało właśnie chyba też z miłości do gatunku. Bo tutaj Spionek absolutnie nie próbuje... Wymyślać koła na nowo, nie próbuje nas szokować jakimiś twistami. Serwuje historię, która z jednej strony może być od pewnego momentu przewidywalna, ale jest satysfakcjonująca i dobrze poprowadzona, no jeżeli jakiś western właśnie z tym wątkiem zemsty po latach oglądaliście, to, to na pewno poczujecie się tutaj jak w domu a nawet jeżeli nie, jeżeli po prostu, nie wiem, lubicie western, lubicie tę estetykę to myślę, że powinniście się przy lekturze tego komiksu dobrze bawić, przy czym ja zaznaczę, że to jest komiks na pewno nie dla, dla jakichś młodszych czytelników jako nie wiem, coś na zasadzie wejścia w, właśnie w westernową estetykę, dlatego że Wounded jest tytułem dosyć brutalnym i tutaj krew leje się dosyć gęsto. Mamy i bijatyki, i mordobicia, i, i trochę krwi i wydaje mi się, że przez to to jest raczej skierowane do właśnie, nie wiem, młodzieży, albo no chociażby takich czytelników jak ja, którzy lubią tę konwencję, lubią ten gatunek i chcieliby sobie coś westernowego przeczytać. Ja sięgnąłem po ten album, bo on jest dosyć krótki, natomiast ja też mam na półce serię całą wydaną w Polsce, bo to chyba nie jest cała wydana, z tego co pamiętam, All Star Western z DC, dzięki Szymasowi, i też muszę po ten tytuł sięgnąć, bo szczerze mówiąc nabrałem lekko chrapki na, na takie westernowe klimaty po lekturze tego, tego komiksu, a też na pewno drugi album spionka sobie za czas jakiś przeczytam, no i, i pewnie spłętuję jak ta historia się kończy. W sumie ciekawe, nie sprawdziłem dlaczego to są tylko te dwa albumy tego scenarzysty, nic on więcej nie wydał, ale no nie wiem, być może to jest po prostu kwestia jakiegoś tam harmonogramu pracy, bo te komiksy ukazały się w odstępie trzech lat, a drugi tom chyba w 2020 roku, więc no w teorii być może za na przykład kolejne kilka miesięcy, coś tego autora nam się pojawi. Ja nie będę przedłużał, tak jak obiecywałem, znów dosyć różnorodny odcinek przeglądu komiksowego za nami, wspólnie za mną, za wami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. No i ja postaram się, zważywszy na to, że mam już coś przeczytane do kolejnego odcinka, no, kolejny przegląd komiksowy, nagrać też Dosyć szybko, a za dzisiejszą audycję. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You